Manifestowanie rocznic narodowych wziął na siebie Waver jako jeden z naturalnych obowiązków. Zośka i jego koledzy dwukrotnie w czasie swojej służby przeprowadzali akcję uliczną 3 maja i 11 listopada. Specjalnością 3 majową w owe czasy była manifestacja barw narodowych. Ogromna większość ludzi małego sabotażu robiła to w ten sposób, że malowała białą i czerwoną kredą barwy narodowe na murach lub też umieszczała w różnych miejscach małe, biało-czerwone chorągiewki. Zadania te trudne i ryzykowne wobec skróconej godziny policyjnej i długiego dnia oraz wobec wzmożonej czujności Niemców i ich szpicli nie zadowalały ambicji ani Alka, ani Rudego. Barwy narodowe. Zgoda, ale barwy narodowe w takich wielkościach i w takiej formie, żeby miasto je naprawdę widziało. Uradzono zakupić, gdzie się tylko da, płótna białego i czerwonego i uszyć szerokie na kilkadziesiąt centymetrów parometrowej długości flagi. Flagi te należało zawiesić na drutach tramwajowych i latarniach elektrycznych. Ale jak? Alek i Rudy na pytanie to odpowiedzieli dwiema odmiennymi propozycjami. A ponieważ każdy upierał się przy swoim pomyśle, Zośka zdecydował, że zespoły ich wykonają zadania na sposób różny, według pomysłów swych dowódców. Więc o trzeciomajowym świcie Alek ze swoimi zarzucał na przewody tramwajowe chorągiewki przymocowane do sznurka, na którego końcu był kamień. Był to system zarzucania. System ten, być może łatwy dla Polinezyjczyków, bardzo jest trudny dla pozbawionych wprawy warszawiaków. Ileż się młodzi ludzie nakleli i napocili, zanim chorągiewki ich wisiały na drutach. Ale gdy już raz taka chorągiewka zawisła, nie było innego sposobu na jej usunięcie, jak tylko przez sprowadzenie specjalnego wozu tramwajowego lub straży pożarnej. Ale... Dumny jak paw, czyhał z aparatem fotograficznym na te wozy, przyjeżdżające do zdejmowania chorągiewek, a potem promieniejący pokazywał fotografię kolegom. System Rudego był systemem blokowym. W jaki sposób dostał rudy klucz do opuszczania ulicznych latarni elektrycznych? Było tajemnicą. Dość, że dostał. W znajomym warsztacie... Dorobił jeszcze kilka takich kluczy, rozdał je swym chłopcom, i przy ich pomocy, wieczorem, przed trzecim maja, pospuszczano dziesiątki latarni, oraz przymocowano do tych latarni zrolowane chorągiewki, owinięte dla zamaskowania czarnym papierem. Rolka taka owiązana była nitką. Do nitki dosztukowano długi sznurek, który po wciągnięciu latarni ku górze Zwisał na wysokości około dwóch metrów nad ziemią. Wystarczyło pociągnąć za ten zwisający sznurek, aby nitka została zerlana i chorągiewka natychmiast rozwijała się w pełni swej biało-czerwonej krasy. Uczyniono to następnego ranka, trzeciomajowego. Tego dnia z najwyższym kolegą swej grupy, małym, Rudy objechał wszystkie swe punkty, aby rozwinąć flagi. Niekiedy sznurki, za które trzeba było szarpnąć, zwisały tak wysoko, że mały stawał przy latarni. Rudy wchodził na ramiona małego i wspiąwszy się dodatkowo na palce pociągał sznur. Przed ósmą rano robota była skończona. Rudy i mały nabrali już takiej bezczelności, że na pojedynczych gapiących się przechodniów nie zwracali uwagi. Oczywiście otaksowawszy wpierw gościa jako niewyglądającego na szpicla. Specjalnością propagandową na 11 listopada było wypisywanie na murach, płotach, chodnikach hasła. Polska zwycięży. Oczywiście Alek i Rudy natychmiast stawiali sobie dodatkowe wymagania. Jeżeli czytelniku jesteś mieszkańcem Warszawy, to niewątpliwie pamiętasz wielkie napisy czarną farbą Polska zwycięży, zrobione w najruchliwszych, najbardziej niebezpiecznych punktach miasta. Na Banku Gospodarstwa Krajowego, Nowy Świat, na budynku Funduszu Kwaterunkowego, Róg Krakowskiego i Królewskiej, na drogowskazach wojskowych koło dworca. To właśnie była robota Alka który dla tej wyjątkowej roboty dostał zezwolenie na występ w cudzym, śródmiejskim rejonie Wawra. A jeśliś tak samo wielkie, krzyczące czernią napisy widział wzdłuż głównej arterii Mokotowa, ulicy Puławskiej, spoglądałeś na napisy Rudego. W czerwcu 1942 roku Radlewicz, który był wówczas komendantem wawerskiego Mokotowa i Zośka, powzięli inicjatywę zamanifestowania łączności kraju z jego emigracyjnym rządem w sposób następujący. Zdobyto tysiące egzemplarzy gadzinowego nowego kuriera warszawskiego z datą 27 czerwca i w pokoju dzielnej dziewczyny Wawar nadał jej honorowy pseudonim Kwaskowski, bowiem kiedyś, oblewając żrącym płynem palta spacerujących z Niemcami kobiet, poparzyła się kwasem, w pokoju kwaskowskiej stemplowano te strony dwoma wielkimi stemplami. Na jednym była kotwica, znak Polski walczącej, na drugim życzenia imieninowe pod adresem dwóch Władysławów, Sikorskiego, wódz naczelny i Raczkiewicza, prezydent. W godzinę potem już sprzedawano te egzemplarze na ulicach miasta. W akcji tej Alek nie brał udziału, był on bowiem w owym czasie na wygnaniu na wsi, o czym opowiem na następnych stronach. Rudy, pozbawiony groźnego rywala, zbierał laury wykonawcy, stempli i sprzedawcy, rekordzisty. Rudy w tym czasie był w świetnej formie fizycznej i psychicznej. Kończył szkołę Wawelberga, kończył ją jako pierwszy uczeń a nade wszystko chłonął masami literaturę naukową, przede wszystkim socjologiczną i filozoficzną, oraz brał udział w szeregu odczytów i dyskusji kilku na pół naukowych ośrodków. Słuchał także konspiracyjnych wykładów profesora Hessena. Umysł 21 mężczyzny był jakby w stanie ciągłego niepokoju w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtującego pytania, społeczne i filozoficzne. Znanieckiego, Suchodolskiego, Szczepanowskiego czytał jak pasjonujące powieści. Cechowała go tak dla nich charakterystyczna właściwość koncentrowania myśli na zagadnieniu, które decydował się w danym okresie rozwiązywać. Kiedy już raz wybrał sobie temat do przepracowania i przemyślenia, skupiał się na nim całkowicie. Poświęcał mu swe myśli w czasie posiłków, gimnastyki rannej, w czasie wyczynów małego sabotażu, w czasie pełnych i iskrzącego humoru, rozmów z przyjacielem. W tym czasie przyjaźń między Zośką a Rudym stawała się coraz pełniejsza. Rosła wzajemna sympatia. Byli szczęśliwi, stwierdzając istnienie licznych wspólnych zainteresowań. Na robotę chodzili coraz częściej razem. Idąc któregoś późnego wieczoru, szybkim krokiem na jakąś bardziej ryzykowną akcję, rozmawiali cały czas o odwiecznym temacie ludzi myślących o celu życia. Na kilkadziesiąt minut przerwali rozmowę, by wykonać zadanie i wracając do domu, znów ją kontynuowali. Rudy, który grał pierwsze skrzypce w tej pełnej problemów rozmowie, powiedział, wiesz, w ostatnich czasach zaczyna mi się wszystko porządkować w głowie. Nawet tak trudne do rozwiązania kwestie religijne zaczynały się jakoś wyjaśniać. Jedynie sceptycyzm w stosunku do form zewnętrznych kultu religijnego mącił nieco jasność obrazu. — Halo, Zośka, jeszcze chwilę! — krzyknął Rudy do oddalającego się już przyjaciela. Zbliżała się godzina policyjna. Zośka stanął zniecierpliwiony. Cóż tam takiego? Nie wyobrażam sobie, bym mógł żyć w przyszłości jako istota wegetująca, bierna, powiedział Rudy. Obaj zaśmiali się. Rudy zatrzasnął drzwi. Oczywiście życie nie może składać się z samych powodzeń. Zaś niepowodzenia w tym typie roboty siłą rzeczy krążą na pograniczu klęski a nawet śmierci. Pierwsza klęska związana była z aresztowaniem Jacka Tabęckiego, jednego z najbliższych z Ośce ludzi. Któregoś z jesiennych wieczorów Jacek wyszedł z imienin kolegi. Na ulicach zauważył świeżo rozlepione niemieckie afisze. Nie namyślając się, długo zaczął je zdzierać z tablic i słupów. Robił to pod wpływem impulsu chwili. Odalepiono szwabskie ogłoszenia, precz z nimi. Nie wiadomo, jaki skąd wyłonili się dwaj żandarmi. Zaaresztowano Jacka i odprowadzono do komisariatu, skąd granatowy policjant odwiózł go dorożką na Pawiak. Wolno człapiąca szkapa wiozła niemrawo Jacka i grubego policjanta. Z Pawiaka po miesiącu poszedł Jacek, do święcimia. Ta pierwsza klęska i jej szczegóły wstrząsnęły głęboko całym zespołem. Jak to? Dać się wieść szkapiną ulicami miasta w otwartej dorożce przez jednego starego policjanta i nie próbować uciec? I żadnej pomocy z zewnątrz od nieorientujących się w sytuacji przyjaciół? Jaki cios! w ambitne przeświadczenie o własnej wartości zespołu oraz o wypracowanych przez mały sabotaż cechach charakteru, że w owe czasy ogromna większość młodych mężczyzn zachowałaby się podobnie jak Jacek. W roku 1941 Warszawa była jeszcze psychicznie niedojrzała do śmiałych aktów oporu. Tego nie uważano za usprawiedliwienie. Zośka przeżył specjalnie silnie aresztowanie Jacka. Był doń gorąco przywiązany i wysoko cenił tego dzielnego, pracowitego chłopca, najlepiej znającego dzięki trudnym warunkom domowym przeciwności życia. Przez dłuższy czas starał się wydostać Jacka z Pawiaka, potem z Oświęcimia, na próżno. Wstrząs wywołany aresztowaniem Jacka był silny, ale skuteczny. Odtąd już żaden z ludzi tej grupy nie pozostanie bierny, nawet w najcięższych chwilach. Pierwszy w tym względzie dowód złożył Jędrek, przyjaciel Alka.